Witam Państwa bardzo serdecznie. Po raz drugi podchodzę do nagrywania tego podcastu. Za pierwszym razem przerwał mi telefon. Z tej strony Rafał Kiwak. Mam nadzieję, że już nic mi nie będzie przerywało i że uda mi się wykorzystać tą chwilę, chwilę spokoju, jaką mam, żeby właśnie nagrać ten podcast na temat, na który się już zapowiadałem wcześniej, mianowicie NVDA. Zostałem wyprzedzony przez kolega, kolegę jak ja to mówię, killera Ofagoda, który podcast o NVDA umieścił, ale po tym, że podcaście przyznam się szczerze, mam spory niedosyt, gdyż jak dla mnie wiele rzeczy kolega Hubert pominął. I o tych właśnie rzeczach postaram się powiedzieć. Przede wszystkim dużo ludzi pyta mnie w jaki sposób przy pomocy NVDA posługiwać się kursorem myszy. Ano wiadomo, że nie jest to kursor JOS bądź kursor myszki w Windowaju, ale tenże kursor, sposób nawigacji też dość sporo potrafi. I to też postaram się pokazać. Żeby za dużo nie mówić, to wyłączymy JOS'a, który jest tutaj naszym głównym screenerem. Dobrze, dobrze, dobrze. I <śmiech> yy, przed włączeniem N-FODA powiem tylko dwie rzeczy. To już mówił killer, ale... Yy, yy, N-FODA występuje w dwóch yy, w wersjach. W wersji portable, czyli totalnie, że tak powiem, przenośnej i w wersji yy, instalacyjnej wersja instalacyjna, z której teraz będziemy korzystać, u mnie może być uruchomiona skrótem klawiszowym. Domyślny skrót uruchamiający wersję instalacyjną NVDA jest to prawy alt n. Czyli, co za tym idzie, nie możemy wpisywać literki n. I teraz co z takim skrótem zrobić? Najpierw uruchomimy NVDA. Skrót mi nie działa. Nie bardzo wiem dlaczego. Jeszcze przed chwilą działał. Tu generalnie nic mi nie działa. A może będzie działać. O, będzie działać. Chwilowy jakiś problem. Dobrze, to może. Po zainstalowaniu programu NVDA tworzy on swoją ikonkę na pumpicie. Następnie skrótem Alt Enter wchodzimy w jej właściwości. Właściwości NVDA dialog Enfada. Po... Klawisz dochodzimy Właśnie do pola, które się nazywa I tutaj w moim przypadku jest ten skrót już zmieniony, ctrl, plus shift, plus n. W przypadku świeżo zainstalowanej wersji NVDA będzie to prawy alt n, bądź ctrl, alt, n, co wychodzi na to samo. I później dochodzimy do przycisku zastosuj. Następnie do przycisku OK i już skrót mamy zrobiony. Tutaj mamy GoldWave'a. So tak jak mówiłem, mamy wersję instalacyjną i wersję Portable. Ja wersję instalacyjną używam w wersji 0.6p3. Natomiast, jeżeli chodzi o wersję Portable, zawsze testuję sobie zwane snapshoty, czyli te wersje, yy, można je nazwać mianem yy, bety, które wychodzą co jakiś czas i patrzę sobie, co tam nowego się yy, pojawiło. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, o której nie powiedział kolega, kolega Killer of God, to jest samouczek klawiatury. I tak, uruchamiamy go skrótem klawiaturowym, jak w każdym skinliderze. Nie wiem, jak jest super nową, przyznam się szczerze, że nie pamiętam, ale w czasie W i w NVDA jest to klawisz insert 1. Pomoc klawiatury I tutaj możemy naciskać sobie każdy jeden klawisz. Strzałka w dół. I program NVDA będzie nam anonsował, co ten klawisz robi. Strzałka w prawo, strzałka lewo, tu R, I, R, K, J, K, I na przykład? Nfada, nfada plus u, opis, zamyka nfada, położenia, akt, module handler, kropka default. Czy trzeba coś dodać? Nfada, nfada plus b. Nie ma. Nfada, nfada plus r. Nfada, nfada plus r. Nfada, nfada plus r. Nfada, nfada plus r. Opis, czyta tytuł bieżącej aplikacji lub okna. Dwukrotne naciśnięcie literuje tytuł. Trzykrotne naciśnięcie kopiuje tytuł do szowka, położenia, akt, module handler, kropka default. Nfada, nfada plus y. Nfada, Nvda Nvda Plusu. Opis. Przełącza na paskach postępu. Nvda może czytać postęp co 10%. Sygnalizować dźwignienkiem wszystkie paski. Sygnalizować dźwignienkiem tylko widoczny pasek lub module sygnalizować pasków postępu. Położenie. App. Module. Handler. Default. Czegoż nam więcej trzeba, proszę Państwa? Nvda MF, Plusi. Nvda MF, Pluso nfa nfa d plus h, opis włącza i wyłącza czytania interpunkcji. Jeśli ta funkcja jest włączona, nfa d a czyta wprost nazwy znaków przestankowych. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, wymowa znaków przestankowych zależy od syntezatora. Położenia apt module handler kropka default. nfa nfa d plus l, nfa nfa d a h, nfa nfa d j, nfa nfa d h, nfa nfa d a plus b, nfa nfa d f. Położenia apt module handler kropka default. Lewy kontrol. Ja tutaj nie będę wszystkich skrótów omawiał, bo nie o to mi chodzi, ale wiem skąd inną, że dużo ludzi ma problem z nauczeniem się skrótów klawiaturowych. No to właśnie, jaki problem? Wcisnąć sobie NVDA1, sprawdzić sobie, przypomnieć sobie, a jeżeli tak po raz n będziemy sprawdzać, to gwarantuję, że w końcu tych skrótów się y, nauczymy, że tak powiem, samoistnie. Ja tak mam od X czasu, ja się generalnie skrótów nie uczę, ale jeśli mam y, wykonywać y, ALT, W, P, I, O, G, to zapamiętam, że to jest Ctrl-Q na przykład. Życie sobie trzeba ułatwić. Takoż samo wyłączamy ten samouczek klawiatury. Pomoc klawiatury, tutaj to się nazywa. Pomoc klawiatury wyłączone. I kolejna rzecz, o której nie powiedział killer. A mianowicie szybkie przełączanie parametrów mowy. NVDA kontrol strzałka w prawo. Wysokość 40. Wysokość 40. NVDA kontrol strzałka w górę. Teraz wykonujemy. Kolejny NVDA kontrol D w prawo. Włosnocto. Nie Ściszamy mowę. NVDA do góry. Pod, pod, podgłaszamy mowę, nie wiem, czy to jest poprawnie, ale. to. Modulacja Kolejny. Kolejna strzałka z wcześniejszymi klawiszami. Modulacja. Nie wiem, o co chodzi. Głos, I proszę Państwa, mamy maila, który przyszedł do nas po norwesku. NVDA plus kontrol, plus strzałka w lewo bądź w prawo. To idzie analogicznie. Przemieszczamy się do momentu, gdzie możemy wybrać sobie głos. I NVDA kontrol, strzałki, góra, Tu wybieramy sobie Głos. rodzaj głosu, język głosu, może tak. Mariant Robert. I tutaj kolejny NVDA, kontrol, strzałka, w prawo mamy warianty, wszystkie. Mariant Robert. I oczywiście zrobiłem to strzałką w górę, trzymając wcześniej wymienione przeze mnie klawisze. Mariant Robert. Mariant tenis, Mariante Fianchet, Mariante Caben. Mariante Marnet, mariant Marnet, Mariant Mariant Mariant Mariant Mariant wszystkie warianty SPK. Żeby tego było mało, możemy zmienić prędkość. Prędkość to zero. Prędkość to zero. Prędkość. Prędkość to zero. Prędkość to Prędkość No myślę, że ta prędkość będzie zrozumiała, jeśli nie będzie. No nie, no mam nadzieję, że będzie. Wysokość 41. I wracamy jakby do punktu wyjścia. Czyli w zależności albo w prawo wysokość albo w wysokość możemy dojść do opcji, o którą nam chodzi. Czyli prędkość, głośność, wysokość, modulacja i wariant. Żeby tego było mało, yy, Nwda no control S. Syntok piano, Syntok Poderos Janok, Syntok Podcast 4. Microsoft, aws HP 4. 4 Nie wiem co mi się tu odezwie. Tak, myślałem że to będzie syntok. Liczyłem na to, bo mój NVDA coś nie lubi z 2. I te opcje, o których mówiłem wcześniej, działają identycznie. Wysokość to. Wysokość 15. Wysokość 35. O, to jest najlepsze. Ale lubimy szybką mowę. I właśnie coś co Windows umie połowicznie, a JOS nie umie wcale. Hm. A mianowicie sterowanie głośnością i syntezatorami SAPI 4. Dlaczego Windows umie to powiedzieć? nie, Gdyż w niektórych syntezatorach da się to zrobić, w niektórych nie. Natomiast w przypadku NVDA w każdym jednym syntezatorze osiągniemy ten sam efekt, oprócz spika, który u mnie nie chce działać. Ale skądinąd wiem, że ten spik działa u ludzi, ludzie go z NVDA używają i da się, także ja nie wiem, dlaczego u mnie nie chce. To może podgłośnimy go jeszcze raz. I tutaj mamy problem. Yy, też nie za bardzo a moje chcę współpracować z akapelą Anią. Ale.. Głos speaker Spokojnie możemy się z tego wycofać. Głos speaker, 6 głosy, głośno, nie będę 16 kapacyt, podłączam standardowy speaker. Głos się oczywiście odezwał, ale gdybym chciał zrobić coś więcej na komputerze, to już niestety by ze mną nie rozmawiał. Yy... NVDA Control V, czyli Voice bo tam był syntezator, to mamy voice. Czyli tutaj możemy, jakby. O, już mi. Y... Nie chcę rozmawiać, mam nadzieję, że. się dogadamy, dogadaliśmy. Się. Tutaj możemy sobie otworzyć okienko dialogowe z tych skrótów, o których ja mówiłem wcześniej. Czyli jeśli chcemy, możemy sobie mm, korzystać z y, skrótów nvda control strzałki lewo, prawo i zmiana parametrów góra, dół. A jeśli nie, możemy sobie otworzyć standardowe okienko dialogowe przy pomocy skrótu nvda control v. Jeszcze wrócimy do nvda control s. I tutaj przyznam się szczerze, nie wiem, co mi się odezwie pod SAPI 5. JOLT mamy? Aha, 2. Spróbujemy przełączyć się na demo na przykład Iwony głosu Jan. No, chwila prawdy. Tutaj jeszcze mam Embrola Głos, który mm, potrzebuje naciśnięcia Entera. Może to wtedy się okaże. Goldwawe. Tak, dokładnie. Brzmią mniej więcej tak. Goldwawe. Nie jest to synteza najwyższych lotów. Synteza Tour Dialog. For... O, nie, to chciałbym. Losieś O, coś tutaj. Nie bardzo wiem, czemu mi się zainstalował nawet. No, no dajmy mu szansę. W razie czego mamy czas, którego? którym podniesiemy program MVDA. A, głos tak. Iwona Jan o, Polski głos męski proszę, 22 kHz. Wskaźnik normalny. Udało Iwona się. głos Jan. Kliknij, aby go aktywować. Pozostało 9 dni działania głosu. Kliknij, aby go aktywować. Dymek powiadomienia. Tak, tak działa y, Iwona, y, głos Jan, który jest zmutowanym Jackiem, jak wszyscy wiedzą. Y, pozostało 9 dni do aktywacji. Oczywiście ja go nie aktywuję. Chciałem po prostu sprawdzić, jak to działa. Ale powiem Państwu szczerze, że boję się go odinstalować, gdyż kiedyś został mi zabrany przez Iwone plik NTLDR. A że jest to netbook, który jak wiemy nie posiada napędu optycznego, no to to tak troszeczkę niefajnie. Oczywiście da się to zrobić, mam tutaj przygotowaną kopię Acronisem, którego się da uruchomić bez nośnika optycznego, ale no, wolałbym nie testować tego za zbyt mocno i tak... Przyznam się szczerze, troszkę się obawiam tej reinstalacji. Jakie wy tu mam jeszcze głosy? Głos, głos Iwona Majapolski, głos żeński, 22KHZ. Tak, oczywiście tak samo przyłączam się yy, pomiędzy tymi głosami, skrótem yy, ctrl NVDA z D, strzałka do góry w tym momencie. Głos Microsoft Sam. O, głos Microsoft Sam nawet jest. Głos z Cansofta, 22KHZ. Głos Ania, Olisch, Capi5. Głos Ania, Głos. pięć. Głos Głos Ivan Głos proces Głos. Głos. Głos. w, Głos. proces Głos proces głos proces głos proces głos proces głos proces głos proces głos proces głos proces głos proces głos proces głos głos głos głos głos Iwo. głos głos głos głos i nie trzeba się specjalnie na tym znać. Dobrze. Cold Wave. Teraz tak. Czy NVDA pretenduje do stania się pełnoprawnym screen -leaderem? Zdania są podzielone. Ja bym tego tak nie generalizował. Czy on pretenduje, czy on już jest? Ja myślę, że on już jest i to już jest dawno. Może pewne rzeczy robi w inny sposób, ale tak jak mówiłem wcześniej na poprzednim podcaście, nie o NVDA, tylko o moim netbooku, że pracowałem na tym programie przez trzy tygodnie bite. Wykonywałem szereg swoich prac, które robię jakoś tam zarobkowo, również na NVDA i nie miałem w związku z tym żadnych problemów dwa razy uratowałem się JOSem raz przy wyłączaniu Static Navigation w odbiorniku GPS co okazało się niepotrzebnym bo spokojnie przy pomocy NVDA program SIRF darmo bym obsłużył i nie starczyło mi nerwów przy konfiguracji Blue Soleil czyli programu zarządzającego Bluetoothem, że tak powiem tam czegoś nie mogłem wyszukać, a że zależało mi trochę na czasie, to postanowiłem po prostu skorzystać z Josa. Co wcale nie jest powiedziane, że też by mi się to nie udało przy pomocy NVDA. Tego nie -y. eee, Czego nie mogłem zrobić NVDA? NVDA nie, mm, nie mogłem zmusić programu AVG e, ustawiając mu parametry skanowania, e, żeby po zeskanowaniu komputera wyłączył tegoż właśnie dodatkowe ustawienia skanowania, ikonkę widziałem, nijak nie mogłem przy pomocy NVDA w tą ikonkę kliknąć. To znaczy ja w nią klikałem, ale jakby nic się nie działo. To jest chyba jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy, przy której NVDA, że tak powiem, nie zawiódł, choć to chyba za duże słowo. Dobrze, żeby za dużo nie mówić, wyżej wspomniana myszka. Insert yy, i klawiatura numeryczna 8 2 8 idziemy do góry Program pod programy robotno 2 idziemy na dół pod 4 idziemy w prawo pod 6 yy, odwrotnie 6 idziemy w prawo przepraszam 4 idziemy w lewo O co tu chodzi Teraz dojdziemy sobie do zasobnika systemowego Yy, może inaczej. Wejdźmy sobie na pulpicie. Wejdźmy na pulpicie. Jesteśmy na pulpicie. Insert 5. Yy, odczytujemy miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy. To nas nie interesuje. Czyli idziemy maksymalnie do góry, do pierwszego elementu drzewka. Skończyło nam się drzewko. Schodzimy dwójeczką raz w dół. W okno. Nie wiem, o co chodzi. Nie o to nam chodzi. Kolejne okno. Poruszam się strzałką w prawo i z strzałką w dół numeryczną. Nie o zegar mi chodzi. Jeszcze w prawo. O to mi chodzi. Czyli jeszcze raz strzałką w dół. I tutaj mam wszystkie ikonki. Bez problemu mogę sobie odczytać insert numer 6 Sky. przycisk właśnie yy, przycisk tak majos jos przy wciśnięciu insert f11 niektórych ikonek po prostu nie pokazuje windowize robi to lepiej mamy te przyciski Kursor myszki na tąże ikonkę. Skrótem klawiszowym insert backslash. Yy, backslash? Sleż. Sleż. I słyszymy, że jest to połączenie sieci bezprzewodowej. Yy, mój SSID i tak dalej. Dalej. Kolejny przycisk. Sprowadzamy myszkę. Przecież tak, Połączenie lokalne jest to Tak, I tu jest połączenie lokalne kanał teraz na przykład wyłączymy sobie Skype'a. Sprowadzamy myszkę Insert slash. I klikamy prawym przyciskiem myszki, czyli insert numeryczna gwiazdka. Zakończ 4 na I Skype'a nie ma. W ten sposób obszuguje się zasobnik systemowy przy pomocy programu NVDA. Gdzie najlepiej pokazać tą myszkę? A najlepiej pokazać ją Co my tu mamy? Uruchomimy sobie program Mój komputer. może nie program Mój Komputer. Mój komputer. I Mój sobie właściwości Mój Właściwości OS instalcja. Lokalny system plik. Etykieta. Pole tekstowe. Obudę stereo. Idziemy na samą górę. Insert numeryczność. Właściwości OS instalcja. Ok. Właściwości OS instalcja. I to nas interesuje, czyli insert numeryczny Do was chodzimy. System pasek menu widoczne zamiera. System pasek menu widoczne zamiera. Pasek. Tytułu, właściwości OS instalcja. Wyskoczyła. Zamiera. Format do magnitu do magnemu. teraz człocko w prawo. Właściwości osiągnięte przez typ, system nam zapodaje. Teraz możemy sobie to przeczytać po linikach, czyli samo numeryczne 7,9 początek. Tutaj akurat jest to, wszystko jednice, to możemy słowa, czyli numeryczne 4 i numeryczne 6. Działa to trochę tak nie za szybko. Nie bardzo wiem dlaczego. No nie chcę nam powiedzieć nic. Właściwości. Wesinstal. C. Dialogtyp. Wysokalny system klipów. Dobrze, pójdźmy. Insert y, strzałka w prawo. Bra, nie ma nic. Ogólne. Ogólne. Ogólne. Ogólne. Ogólne. Ogólne. Ogólne. Ogólne. Ogólne. Ogólne. A, bo tutaj możemy sobie spokojnie to przeczytać. Ja po prostu w złe miejsce wszedłem. System plików, etykieta tylko obrocie tu. NTF, etykieta tylko NFS. tylko Przycisk niedostępny. Zjęte miejsce. tylko Mamy tysięcy gdzieś na 5500, gdzieś na na 5500, gdzieś na Okno. Właściwości. to nam chodzi. Właściwości. Okay. Przycisk. przycisk prowadzamy myszkę. Insert slash. I sam slash. Lewe Dokładnie tak stało się to, co miało się stać. Czyli zamknęło się okno właściwości. Eee. lista. Teraz samym... Nie... Zapomniałem, że tutaj jest laptop i muszę przytrzymać klawisz FN. Yy, teraz samą... Yy, insert yy, 6 czyli strzałką w prawo i sobie sobie po elementach pulpitu nie jakby podglądam te elementy nie, zaznacza... nie zaznaczając ich Załóżmy, chcę sobie uruchomić ceklinera. do obiektu. klikam podwójnie i program cekliner pięknie był uruchomiony. Oczywiście, no wiadomo, że nikt nie będzie tak z pitu korzystał, skoro można z strzałkami bądź pierwszymi literami nazwy ikonek, ale się da. Jednak ta myszka widzi trochę. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o tej myszce? Numeryczny slash elimin eliminuje, emuluje lewe kliknięcie myszką. Numeryczna gwiazdka emuluje prawe kliknięcie myszką. Ponadto muszę tutaj włączyć touchpad. Półlik lista, element kontekst menu Kontekst menu. na przykład. się włączył. I teraz. W teraz lekko przesuwam palcem po touchpadzie. Opno, idę do góry. I <śmiech> Proszę państwa, alt czytuje nam rzeczy, o których czasowi się nigdy nie śniło i pewnie nigdy ich w życiu nie przeczyta. Także no jest to program na pewno godny. Yy, zainteresowania. Jeżeli idziemy, jeżeli idę tym palcem po taśmie do góry, to dźwięk jest wyższy. A po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, Etykieta. po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, Komisji. Regulacja nagrywania dymek. Po co to pokazuje? Ano po to, że w przypadku NVDA jest problem, żeby odegrać plik na Skype. I to nie ja jestem taki mądry, tutaj kolega ze strony nvda.pl wykazał się inwencją twórczą, że jednak ten plik odebrać się da. Mianowicie trzeba tylko włączyć sygnalizację zmiany kształtu kursora, jeśli mamy kursor edytuj na poście, pod którym znajdują się przyciski zapisz jako i anuluj, ustawimy ten kursor na końcu tegoż postu, przesuwając się lekko w prawo touchpadem usłyszymy chyba komunikat nieznany, czyli nieznany kształt kursora. Ja teraz nie, nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że z, z kształtu edytuj zmieni się on na inny kształt i wówczas, jeśli kcikniemy numerycznym slashem, trafimy dokładnie w przycisk Zapis jako i plik będziemy mogli sobie zapisać. NVDA dość słabo obsługuje Skype 4, mianowicie ma problemy z historią, ma problemy z menu kontekstowym kontaktu i, i, i, i to chyba tyle wersja 06p3 miała również problemy z menu uruchamianego prawym uruchamianym prawym altem w najnowszym snapshocie to się poprawiło ponadto jeszcze a propos snapshotów doszła obsługa Internet Explorer 7 i 8 który jest, które są obsługiwane na takim samym poziomie jak <śmiech> program Mozilla Firefox. Yy, także spokojnie można program NVDA używać niemalże na co dzień. Yy, o czym jeszcze nie powiedział kolega Killer of God chyba yy, to internet uruchomimy sobie Mozilla Firefoxa I pokażemy, jakież ja jak to program MVDA daje nam skróty do nawigacji po stronie internetowej w programie Firefox i Internet Explorer, gdyż te skróty są identyczne. Czekamy na załadowanie się strony, to Firefox oczywiście trwa. Nie bardzo wiem, czemu tak długo, ale cóż. Może jak będzie Firefox wykorzystywał wiele rdzeni procesora, to, to się zmieni. Póki co no, musimy swoje odczekać, zanim się załaduje. Ale i tak go lubię. Yy, I tutaj jeśli tenże Firefox nam się uruchomi, wykorzystamy sobie samą czek klawiszy do pokazania, jakież to są skróty do nawigacji po stronach internetowych. Tym, którzy używają programu JOS, powiem, że skróty są identyczne. Brakuje tylko klawisza N, czyli nawigacji po blokach tekstowych, bądź insert enter. I brakuje skrótu... Znaczy może nie tak, że go brakuje. On jest troszeczkę inaczej działa niż w czasie, mianowicie akapity. Nie ma P i Shift-P, czyli paragrafów. Są strzałki, kontrol strzałki góra-dół, ale on to czyta jakoś... On chyba bardziej sobie bierze to do serca, że ma przeczytać akapit, a nie blok tekstowy pomiędzy jedną pustą linią a drugą. Otworzono przez się Google. Puste, puste, puste. Google w sumie powinien powiedzieć. Tryt, nawet nam się włączył tryb formularza. No właśnie. Yy, NVDA troszeczkę inaczej przedstawia strony internetowe, mianowicie yy, używa układu ekranu. i on mi przeczytał pięć linków od razu. Czyli... Yy, z... Hmm, oczywiście hasełko. Foxmarks. Fox Marks. Z o, o, co? Coś mnie nie lubi dzisiaj. O, w końcu mi się udało za trzecim razem. Dobrze, że to nie pingot, bo kto wie jak to było. Yy, czyli. Możemy wywnioskować z tego tyle, że linki znajdują się od lewej strony do prawej. window Windows przeczytałby to w ten sposób, jakby linki znajdowały się jeden po drugim. Rozwiązanie może i niewygodne. Oczywiście można to zmienić w ustawieniach formatowania, w ustawieniach wirtualnych buforów, ale jaki problem? Puste. na to puste. Link, link, maty link, link, maty link, wiadomości link. Chcę wiadomości, mam wiadomości. Jak to zrobiłem? a mianowicie literką U. I teraz, żeby dużo nie mówić, jedziemy. Od 1 do 6 są to poziomy nagłówków. Blok cytatu Q. Tak opis. Do położenia w końcu zostały kontroler opis. w bogu dzięki. opis. Tabeli, położenia w czyli analogicznie jak czas. I opis. listy położenia Element listy o nie ma. P. również nie ma a szkoda. Tutaj jest jedna chyba różnica, bo jest K, link został jeszcze z ten skrót ze wcześniejszych wersji programu NVDA. K. opis. Przechodzimy następnego Położenia, Następna grafika. Opis Położenia formularza Daniela. X. Opis o do następnego podawyboru. Położenia i clamów text. Chcę opis o do następnego podażbianego położenia i clamów. Opis przechodzi do następnego podatnego linki. Położenia P. Opis. o do następnego położenia. N nie ma nad czym bardzo ubolewam. Opis przechodzi do następnej ramki. Położenia pytamów. Przecinek, kropka nie ma. Eee, czego mi jeszcze brakuje? Eee, a mianowicie pomijania mm, elementów, czyli na przykład tabelka. Tak jak w przypadku Czosa naciskam sobie znak większości i już jestem na końcu tejże tabelki bądź lista, znak większości już jestem na końcu tejże listy. Tutaj w VDA tego nie ma. O ile znamy stronę. Yy, yy. Przepraszam, już parę, la, parę razy na niej byliśmy, no to Page Down i Page Up załatwą sprawę. Gorzej czy tej strony nie znamy i trafi się lista ze 125 elementów i tam troszeczkę możemy się, że tak powiem, zamotać. Ale nie można mieć wszystkiego, także tych skrótów po prostu nie ma. Czyli no, narodnie wyłączamy yy, samoczyk klawiatury. plus Pomoc wyłączone. Puste. Przycisk radiowy, naznaczony w internet internetowej, przycisk radiowy, naznaczony, czytaj na serwera kategorii, język polski. I analogicznie, przycisk radiowy, czyli R. Czytaj na serwera kategorii, język polski, przycisk radiowy, idiezy polskich. Chcemy go zaznaczyć? Naciskamy spadnie, nie chcemy go zaznaczyć? Nie robimy z nim nic? Oczywiście działa tab. Czytaj na adą, link. A jeśli chcemy, mamy przycisk. Przycisk. przycisk. Naciskamy B, mamy przycisk. Prąd się czekulę rozwijany, prąd się wyboru. I tak dalej, i tak dalej. Także internet, proszę Państwa, obsługiwany jest przez infoda rewelacyjny i nic chyba tego nie pokazał killer. A mianowicie czytanie do końca. Analogia w Josie. Insert show w dół. Teraz naciskam kontrolę. Najbezpieczniejszą przeglądarką. I chcę kontynuować dalej czytanie. Naciskam, proszę Państwa, sobie Shift który mi teraz nie zadziałał. A biowy nie zazynaczek teraz na trwa kategorii. Proszę oczyć. W jaki sposób link to się zatrzymuje? Na co w Internecie jest dla D A na ciebie ważne problem. A czy nie ma Dokładnie zatrzymuje się w tym miejscu, w którym ten kontrol nacisniemy. Jeśli naciniemy shift do kontynuacji czytania, to on dokładnie od tego samego miejsca startuje. Link o Mozilla. I koniec strony. link to To tyle w kwestii internetu. Tak sobie myślę, co bym mógł pokazać, że da się zrobić myszką. Jeszcze, żeby wrócić do myszki. Powiem Państwu szczerze, że.. Ja również nie widzę w tej myszce jakiejś logiki. Logiczne dla mnie jest to, po dłuższym używaniu programu NVDA, na przykład, że dymki pokazują się jako pierwsze elementy tegoż drzewka, myszki. Logiczne jest to, że jeśli usłyszę, że jestem myszką na stronie startowej programu Mozilla Firefox i to ten właśnie element mi interesuje, to muszę insert strzałką w dół zejść do następnego poziomu tego elementu. Ale no, jeśli ktoś jak, ma jakie takie pojęcie na temat wyglądu Windowsa, wie, że dymki pokazują się z, lewej stro z prawej strony u dołu. Eee, no, w przypadku paska tytułowego to akurat jest prawda, że jest on na górze w przypadku myszki NVDA zaraz pod nim pojawiają się zakładki oraz pasek stanu, czyli to jest wierutna bzdura, bo wygląda to zupełnie inaczej, ale z drugiej strony sam twórca NVDA powiedział, że jest to robione dla niewidomych i nie ma to nic wspólnego z, ze stanem faktycznym ekranu eee, także ja proponuję logiki się tutaj nie doszukiwać bo chyba się jej nie doszukamy <śmiech> tylko na zasadzie takiej jeśli coś nie da się tak to da się tak program no. no spróbujemy na przykład ustawić właściwości skanowania programu AVG tak czyli idziemy na samą górę insert strzałka w górę Czyli zastrzegam, że jeśli mówię z w górę, chodzi mi o strzałki numeryczne. Public i potter. okno. Potter. Public. Potter. Public. Potter. romani. Potter. Public. to, Public. Potter. Public. Potter. I teraz mogę dwa razy kliknąć w program OG Lewet, I on nam się powinien otworzyć. Otworzy się? Okno. I teraz. Powtarzam, jakby czyli wychodzę na samą górę. AVG Antivirus Free. To nas interesuje, czyli schodzę insert 2. System pasek był zamierzony do wykonania. a System System Komponent, Zauważcie Państwo, że ja też nigdy nie wiem, co jest gdzie, bo nie ma się to nijak do tego, co widać na ekranie. Co prawda, sam nie widzę, ale że jestem osobą ciekawską, także zawsze pytam, co jak wygląda, stąd to wiem. Okrona, links, licencja, komponenty list to nie będzie opis wybranego składnika też nie komponent Przesłuj myśl do obiektu. Lewe kliknięcie. Skaner, przycisk. Stan celestii o dialog. Skanu cały komputer, przycisk. Już nam się pięknie uruchomił. Skanu cały komputer. Skanuj okres, lomek, klikuj, foldery, przycisk, zaplanuj skanowania. stop, Za skanowania, skanowania. Okres, lomek, skanuj, komputer, przycisk, komputer, sprowadzamy myszkę, insert, slash, mysz jest stop, stop, stop, stop, skanowanie, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, Hmm. Raport ten potencjalnie miękczany program ale pole tutaj wszystkie automatycznie Wszystkie opcje widzę i idę insert strzałków w prawo. potencjalnie amieckane programów oraz prywane pod w pod wyboru naznaczone. Standardy pod wyboru naznaczone. Użytkownik helowystyki pod wyboru systemu pod wyboru naznaczone. Standardy programów typirowek pod wyboru naznaczone. Standardy typirowki inwestowane pod multimedialne pod jako priorytet proces grafika I tu jest właśnie ciekawa opcja. automatyczne Priorytet brak potomków. Skanowania ustaw, dodatkowe raporty, skanowania kropka, kropka, etykieta tylko do odczytu. Dodatkowe ustaw, nie ma skanowania kropka, kropka, etykieta tylko do odczytu. No i właśnie, chciałbym w to kliknąć. Przecież myśl dobi lewe kliknięcie. Niestety, lewe, lewe kliknięcie. Się. Lewe, lewe kliknięcie. Nie da. Albo ja nie umiem. Bo wcale nie jest powiedziałeś, że się nie da. Brak następnego. Ustaw, dodatkowe raporty, skanowania, brak potomków, skanowania, suwak pięćdziesiąt. Suwak pięćdziesiąt. Zszedłem sobie insert szoka w dół. Strona w lewo, przycisk 1 <głosy głosy wytrzymać> Proszę bardzo, strona w lewo. Pozycja słucha paska, paska. Strona w przycisk na Jeśli sprowadzimy myszkę, klikniemy w ten przycisk. Z 50 zrobi nam się 0 bądź 100. W zależności od tego, w który przycisk klikniemy. Pozycja słucha paska 50, ok. Stanowi pod, priorytet Teraz... w procesie. Stanowi on priorytet w procesie. Stanowi Stanowi Automatycznie lecimy okno. sam, ustawienia w cały komputer w Zapisz bieżący ustawienie Skanuj, i możemy, jeśli teraz kliknąłbym lewą myszą, rozpocząłby się proces skanowania. Jedyny parametr, jakiego nie potrafię ustawić w promiec MVD, to, żeby po całkowitym zeskanowaniu przez program AVG tenże program AVG wyłączył nam grzecznie komputer. Może nawet o tym nie wiecie, że programofogie coś takiego umie. Umie, sprawdza się to, ja to stosuję już od dość dawna. Po prostu włączam skanowanie, idę spać. Po wszystkim komputer się sam wyłącza. I rano w tak zwanych raportach mogę sobie sprawdzić, co tam mi się zeskanowało, czy coś załapałem, czy nie itd. I tak dalej. podsumowując przepraszam za te odgłosy ale w związku z tym, że zanika mi głos niekiedy wspomagam się kawą, żeby nie było że tutaj propaguję jakieś niedozwolone substancje kawa mocna, duża polecam wszystkim ale o czym to ja miałem mówić? aha podsumowując myszkę to może programowi API. Podziękujemy. Regulacja. Mojemu komputerowi też podziękujemy. No i Firefox ewentualnie może zostać. Podsumowując lista. insert, strzałki. Góra, dół przechodzą po elementach poziom wyżej, poziom niżej. Insert strzałki w prawo, w lewo przechodzą po jakby gałęziach tych poziomów. Najprościej można to sobie wyobrazić na zasadzie menu start i elementów tegoż menu start, mianowicie programy pod menu, dokumenty pod menu. No, jeśli chcemy programy podmieni, no to co musimy zrobić? Musimy nacisnąć strzałkę w prawo, aby te podmeni nam się ukazało, czyli musimy to rozwinąć. I analogicznie, analogiczne działanie jest właśnie tutaj, tylko że zamiast samych strzałek naciskamy strzałki numeryczne z insertem, ale obsługuje się to dokładnie tak samo jak minister. Ponadto, jeśli jest jakiś tekst, widziany tylko z poziomu kursora myszy, a nie jest widziany pod strzałkami, a chcemy go wyczytać, tak jak w przypadku właściwości dysku na przykład, to insert 7, 8, 9 to są linie. 7 linia w górę, 8 linia bieżąca, 9 linia w dół. 4, 5, 6 to są słowa. Natomiast 1, 2, 3 numeryczne to są literki. Literka w lewo, literka bieżąca, Literka w prawo. Yy, 1, 2, 3, przepraszam najmocniej. M przecinek oczywiście. Chodzi mi o... Y, nie, nie M kropka, tylko JKL. O tak. Jeśli chodzi o y, układ klawiatury y, laptopa. A jeśli chodzi o klawiaturę numeryczną, to 1, 2, 3. Hmm, I tak właśnie to działa. Klikamy slashem. Yy, lewy klik, yy, prawy klik symulacja odbywa się przy pomocy numerycznej gwiazdki. I to chyba tyle ode mnie. Jeśli byłyby jakieś pytania, jeśli czegoś nie powiedziałem, bo na pewno czegoś nie powiedziałem, yy, mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że czegoś nie powiedziałem, yy, pytajcie, jeśli będę wiedział, Odpowiem. Jeśli nie będę wiedział, to być może się dowiem i też odpowiem. A jeśli się nie dowiem, no to po prostu powiem, że nie wiem. Pozdrawiam wszystkich. Do słyszenia następnym razem.